La, chala, chala. They're coming to get you, Barbara. <laughs> Precious! Expecto Patronum! Look at me, Damien! Yippee yay motherfucker. Eherbatapa el. Gonna be legend. Wait for it. It's a drop! Dairy. Legendary! Legendary.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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie zbierającej wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. Możecie mnie kojarzyć z bloga Jerry Tales oraz oczywiście konglomeratu podcastowego. I chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć co nieco na temat komiksu wydanego niecałkiem niedawno u nas przez Studio Lane, czyli sędzia Dread Mroczna Sprawiedliwość. Natomiast zanim przejdę do sedna, krótkie wprowadzenie, tak żebyście mieli pojęcie, z jakim recenzentem macie, drodzy słuchacze, do czynienia. A macie do czynienia z recenzentem, który musi się przyznać do tego, że sędziego Dreda zna bardzo słabo. Moje pierwsze spotkanie z tą postacią, kulcową przecież w świecie komiksu, to film z Sylwestrem Stallone z 1995 roku. I od razu muszę się przyznać, że ja ten film bardzo lubię. Co prawda nie widziałem go już lata, więc nie mam pojęcia, czy Teraz, kiedy no już minęło przecież całkiem sporo lat, bo też ten film już zaliczył dwudziestolecie. Nie wiem, czy ten, ten film bym tak samo odebrał czy tak samo bym się spodobał, natomiast to był wtedy mój pierwszy kontakt z, z sędziami, z całym tym systemem z Megacity One. Byłem na nim w kinie i zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. I pewnie tym wyznaniem wielu z Was zakończy przygodę z tym podcastem, no bo umówmy się, ten film ma recenzję koszmarnej. I to zarówno pośród fanów komiksu, którzy odsądzają go od czci i wiary jako niemający wiele wspólnego z komiksowym oryginałem, jak i pośród takich standardowych, powiedziałbym, widzów, którzy no, mają z nim bardzo, bardzo wiele problemów. I tak jak mogę się zgodzić, że to nie jest film obiektywnie dobry, tak jeszcze raz powtórzę, ja go wspominam dobrze, bawiłem się dobrze. No i przede wszystkim z punktu widzenia jakby samego sędziego Dreda i tego świata, on mnie bardzo zaintrygował jakby całą tą wizją, która za tym wszystkim stała. Widziałem też oczywiście film numer dwa, ten który z kolei recenzji ma zdecydowanie lepsze. Natomiast z punktu widzenia samego świata przedstawionego wydaje mi się, że on też pokazuje relatywnie niewiele. Bardziej tutaj mamy podbudowaną postać, mamy wprowadzoną postać agentki Anderson, o której jeszcze tutaj w podcaście trochę powiem. Jest to produkcja niezła, krwawa, mocna, natomiast też mam wrażenie, że to nie jest do końca film, który no, jest dobrym takim wyznacznikiem tego, czym jest ten komiks. Jeżeli chodzi o same komiksy, to mimo, że postać sędziego Dreda pojawiła się już blisko 40 lat temu, ponieważ pojawił się on pierwszy raz w 1977 roku na kartach magazynu 2000AD, brytyjskiego magazynu wydawnictwa komiksowego, jego kreatorem, twórcą jest John Wagner, Postać o tyle istotna i ciekawa, że jest to też twórca właśnie tego komiksu, o, który dziś, o którym dzisiaj będę mu zaraz więcej mówił, czyli Mrocznej Sprawiedliwości. Tak jak wspomniałem, mimo że jest to postać, która ma już 40 lat na karku i obrosła kultem, to komiksów ja z nią praktycznie biorąc nie znam. W Polsce wydano Dreda niewiele, bo z tego, co ja się doszukałem, to mieliśmy chyba jeden taki album zatytułowany Fetysz, wydany kiedyś przez Egmont, parę komiksów z Dredem, ale to były bardziej różnego rodzaju crossovery. Wydało TM Semik, mieliśmy Sąd nad Gotham, między innymi komiks z Batmanem. Mieliśmy Sędziego Dreda kontra Lobo, czyli to też są historie, które wydaje mi się, że nie są do końca wyznacznikiem, do czego cały czas wracam, tego, czym jest ten komiks. Bo jakie ja mam wrażenie, czym jest ten komiks, czy z tego on wyrósł. No, jest to komiks w gruncie rzeczy dość mocno polityczny, czy z takim zacięciem polityczno-społecznym, no bo on wyrasta na takim fundamencie pewnej Niezgody, powiedziałbym, czy pewnej dyskusji z istniejącym albo mogącym zaistnieć systemem właśnie społeczno-politycznym, gdzie mamy z jednej strony zniszczony i zdegenerowany świat, z drugiej strony doprowadzoną na skraj absurdu sprawiedliwość. Czy system sprawiedliwości, który opiera się tak na dobrą sprawę na sędziach, którzy no, z jednej strony są takimi policjantami, którzy tych przestępców łapią, ale z drugiej strony są w jednej osobie także sędzią i katem, no, czyli można powiedzieć, że większego pola do nadużyć, znając ułomność ludzkiej jednostki, no, trudno by było ze świecą szukać. I tak jak ten komiks właśnie ma takie zacięcie to takie społeczne, czy gdzieś tam jest jakimś komentarzem społecznym, tak, wydaje mi się, że właśnie sędzia Dredd jest często też wykorzystywany właśnie jako tylko taka postać, która no, jest takim no, troszeczkę brudnym harem komiksowego świata, czyli ostatnim sprawiedliwym, który po trupach dąży do tego, żeby respektować swoje ukochane prawo i nie zgadza się na najmniejsze odstępstwa od litery tegoż prawa. Jak jak wspomniałem, jako że moja wiedza o Dredzie ogranicza się do dwóch filmów oraz do dosłownie garstki komiksów, umówmy się, ja nie jestem najbardziej kompetentnym i najlepszym recenzentem pewnie, żeby wypowiadać się na temat te, tej konkretnej postaci. Dlaczego w tym układzie zdecydowałem się po Dreda sięgnąć i Wam co nieco o nim jednak poopowiadać? Otóż Studio Lane, które jest wydawcą właśnie tego komiksu, od jakiegoś czasu systematycznie wprowadza na nasz rynek komiksowy albumy różnego rodzaju właśnie spod szyldu 2000 AD, czyli brytyjskie komiksy. Mieliśmy komiksy Alana Mura. Mieliśmy dwa już komiksy z dreadem. Mieliśmy serie poboczne, tam na przykład Absalom, czy kontynuowaną cały czas serię o Slejnie. I to jest, można powiedzieć, taki główny nurt, który Studio Lane nam dostarcza. Oni wydają także chociażby Łukasza Kowalczuka, o którym ja jakiś czas temu już w podcaście mówiłem i w, który wkrótce w podcaście się pewnie znów pojawi. No i wydaje mi się, że patrząc z perspektywy tego, że Studio Lane sięga właśnie po portfolio wydawnictwa 2000 AD, no naturalnym krokiem było to, że pojawi się wkrótce Sędzia Dread, czyli podaj najbardziej rozpoznawalna i taka ikoniczna wręcz postać właśnie spod tego szyldu. Oczywiście ze względu na to, że jakby z jednej strony sędzia Dredd ma 40 lat na karku, z drugiej strony że w Polsce wydawano go niewiele, powstało pytanie naturalne, jakie historie z Dreddem wydać, no bo to jest, wiecie, to jest trochę odwieczny problem komiksiarzy, czyli w którym miejscu możemy wejść w to uniwersum, żeby się w tym wszystkim połapać. Studio Lane zdecydowało się na takie historie dość autonomiczne. Pierwszym albumem, który oni wydali był Heavy Metal Dread, na którego zakup ja się nie zdecydowałem ze względu na dość mieszane recenzje, jakie ten komiks w internetach otrzymuje. I to był album, yy, taki troszeczkę zbiór historii przesiąkniętych takim klimatem trochę heavy metalowym, dosłownie i w przenośni. Tak jak wspomniałem, nie zdecydowałem się na zakup tego komik komiksu, natomiast kusił mnie ten sędzia Dread i kiedy pojawiła się właśnie na horyzoncie Mroczna Sprawiedliwość, stwierdziłem, że okej, okay, tym razem nie odpuszczam i muszę się za ten komiks zabrać i w końcu zobaczyć, o co tak naprawdę tyle zachodu. Przechodząc do Sedna, czyli do, do komiksu Sędzia Dread* Mroczna Sprawiedliwość, od razu warto wspomnieć, że jest to nie tylko powrót twórcy Sędziego Dreda do tego komiksu, ale także powrót do Mrocznych Sędziów czyli takich ikonicznych wrogów sędziego Dreda. Mrocznych sędziów, którzy po raz pierwszy pojawili się też już ładnie ładnych parę lat temu. To są moi równolatkowie, którzy pojawili się w 1981 roku. Sam komiks Mroczna Sprawiedliwość to jest komiks z 2015 roku. i Jak sami twórcy wspominają, czy jak sam Wagner tutaj wspomina w takiej krótkiej przedmowie, on nie za bardzo był chętny na to, żeby do Mrocznych Sędziów powracać. Natomiast tutaj duża zasługa Grega Sta Staplesa, mam nadzieję, że niezbyt kaleczy jego nazwisko, czyli ilustratora tego komiksu, który bardzo, bardzo chciał ten komiks właśnie współtworzyć, narysować. No i można powiedzieć najoględniejsze wymęczył on trochę właśnie u Wagnera to, że że, że do tego komiksu zdecydował się on usiąść. I wydaje mi się, że to jest o tyle ciekawy komiks, że z jednej strony pewnie ci, którzy to uniwersum znają, czyli znają sędziego Dredda, znają mrocznych sędziów, znają chociażby sędzie Anderson, która pojawia się właśnie w drugim filmie, czyli w Dredzie 3D, także, która także występuje w tym komiksie. Tak jak wspomniałem, będę jeszcze trochę o niej dzisiaj mówił. Ci wszyscy czytelnicy, którzy właśnie mają tą podbudowę, myślę, że będą tutaj mogli wyciągnąć sobie różnego rodzaju smaczki i zobaczyć, kontynuacje historii z przeszłości, które tutaj no, wprost są powiedziane. Mamy odniesienia do, do nie tylko do samych historii mrocznych sędziów, mamy tutaj odniesienia do przeszłości sędzi Anderson, do jakichś wspólnych spraw właśnie, które z Dredem prowadziła i tak dalej, i tak dalej. I to jest pewnie z punktu widzenia czytelnika stałego komiksów o Dredzie, no wartość dodana, coś fajnego. Natomiast ja, tak jak wspominam od początku tego podcastu, jestem czytelnikiem kompletnie zielonym. Czyli obawiałem się właśnie, czy nie dostanę na klatę tutaj zbyt dużej informacji, czy ja się w tym świecie pułapię, czy, czy ja będę w stanie to wszystko ogarnąć. No i od razu powiem tak, to jest fajny komiks na start. Fajny komiks na start, dlatego że on z jednej strony właśnie sprawia wrażenie takiej historii wyciętej z większej całości. Czyli no wiemy i tutaj na każdym kroku czuję się, że, że to nie jest taka w pełni autonomiczna historia, czy, czy inaczej, to jest w pełni autonomiczna historia, ale tak jak wspomniałem, czuć, że to jest po prostu jedna z historii z życia Dreda, Sędzi Anderson i całego tego uniwersum. I to jest właśnie intrygujące, dlatego, że od razu zachęca czytelników do sięgnięcia poszperania poszperania i zobaczenia właśnie, jak te sprawy z przeszłości się toczyły, jak doszło na przykład do pierwszego spotkania sędziego Dreda z mrocznymi sędziami itd. itd. Dalej. Natomiast to jest też fajna historia na start, dlatego że to jest z jednej strony historia prościutka, z drugiej strony dosyć ciekawa i przede wszystkim fenomenalnie narysowana, o czym zaraz też powiem co nieco więcej. Ale jak przedstawia się fabuła tego komiksu? Mamy tutaj wyprawę kolonistów, grupy kolonistów na statku Mayflower, no, wielce wymowna nazwa, którzy opuszczają Megacity One w poszukiwaniu jakiejś mitycznej ziemi obiecanej statek My Flower to jest statek, taka kolonia, która jest przystosowana do tego, żeby przez dziesięciolecia, jeżeli nie wieki, szukać tego upragnionego świata, przygotowana do produkowania żywności, przygotowania do zapewnienia ludziom rozrywki i Oczywiście wejście na podkład tego statku sporo kosztuje i tutaj od razu widać pewien, pewne takie nawiązania społeczne, gdzie z jednej strony mamy skonfrontowane właśnie to Mega City One, tą biedotę z do, w domyśle właśnie bogaczami, milionerami, czy, czy jakimiś taką klasą wyższą, która właśnie dostępuje zaszczytu wejścia na podkład Mayflower i, i jakby w, no też w dorozumieniu szansy na lepsze i szczęśliwsze życie w oderwaniu od nędzy, w przemocy i, i okrucieństwa tego świata, który, który tutaj w komiksie jest przedstawiony. Statek kolonistów wyrusza i okazuje się, że na pokład, nie będę spoilerował w jaki sposób, dostają się właśnie nasi mroczni sędziowie. Dostają się mroczni sędziowie i jak to mają w zwyczaju, zaczynają siać śmierć i zniszczenie. Statek nadaje sygnał SOS i tym sposobem rozpoczyna się walka o przetrwanie, a w całą sprawę angażuje się sędzia Dred z sędzią Anderson i grupką komandosów. W takim myślę skrót fabuły wystarczy. To nie jest przesadnie rozbudowana historia, ale zanim pójdę dalej, to chciałbym pokrótce powiedzieć, kim są w zasadzie ci mroczni sędziowie. Bo to nie jest tylko tak, że to jest takie proste odwrócenie sędziego Dreda. Mroczni sędziowie to są sędziowie z takiego innego wymiaru, innego świata, którzy, których jakby przywódcą jest sędzia śmierć sędzia śmierć ma podobne, podobną filozofię w gruncie rzeczy do sędziego dreda, czyli no, każde przestępstwo musi być ukarane. Z tym, że w takiej pokrętnej logice sędziego śmierci skoro za każde przestępstwo odpowiadają ludzie, ergo, no, jakby samo życie jest największym przestępstwem, i nasi mroczni sędziowie, którzy troszeczkę wyglądają jak cztery jeźdźce apokalipsy, czy może nawet nie tyle wyglądają, co jakby można ich dość jednoznacznie z czterema jeźdźcami apokalipsy skojarzyć, no sieją po prostu na każdym kroku śmierć i zniszczenie. I tak jak wspomniałem, historia jest dosyć prosta, bo można powiedzieć, że jest to taki jak w kosmosie. Gdzie mamy właśnie z jednej strony kolonistów wyżynanych przez mrocznych sędziów, z drugiej strony samą konfrontację sędziego Dreda z naszymi mrocznymi sędziami, naszymi czterema jestcami Apokalipsy. Ogólnie, fabularnie to nie jest rzecz jakaś wybitna, natomiast jest ciekawa, interesująca daje gdzieś tam okruszki większej całości, większej historii. Fajne jest to, że dostajemy tutaj właśnie też postaci, które chociażby znamy z filmów, czyli dla takiego laika jak ja to, to też jest jakaś tam zawsze wartość dodana. I ogólnie czyta się to fajnie, jest to napisane nieźle, pod kątem dialogów wypada to, to ciekawie ogólnie dobra, sensacyjno taka, no przygotowa to złe słowo, ale taka yy, taki akcyjny jak po prostu w kosmosie czyli ty, taki mocny element science fiction, który może się kojarzyć troszeczkę z klimatem, który znamy z Aliens z Jamesa Camerona, dlatego, że tutaj też mamy właśnie ten taki zespół komandosów towarzyszący Dredowi i tutaj kiedy śledzimy poczynania komandosów i walkę ich z mrocznymi sędziami na pokładzie tej kolonii My Flower, no to to momentami budzi jednoznaczne skojarzenie. Ale to, co jest takim bardzo, bardzo dużym plusem tego albumu komiksowego, to są rysunki. I to są rysunki, które są w mojej ocenie po prostu doskonałe, kapitalne. Ten komiks po prostu to jest wizualna orgia. To, co zrobił tutaj grafik, to jest rzecz naprawdę fenomenalna. I... Żeby Wam to uzmysłowić, to, to są trochę takie rysunki z jednej strony malarskie, a z drugiej strony wręcz hiperrealistyczne. Tutaj naprawdę ilość szczegółów i to, jak te wszystkie postaci, wszystkie wnętrza, całość tego świata wygląda, to jest po prostu rzecz doskonała, doskonała. Przy czym od razu trzeba zaznaczyć jedną ważną rzecz, która tutaj dla wielu fanów komiksu może być lekko problematyczna pod kątem tych rysunków, że przez to, jak one są podane i właśnie przez to taki ich hiperrealizm i, i tą taką malarskość peł, pełne szczegółów tła i przez to, że jest to historia w dużej mierze akcji, to się momentami troszeczkę wspólnie nie klei dlatego, że jakby te rysunki nie do końca nadążają za tą dynamiczną akcją i bardziej ten komiks się ogląda jako taki ciąg mniej lub bardziej statycznych ujęć niż taką, powiedziałbym, dynamiczną kreskę, która podąża za tą akcją. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, drodzy słuchacze. No po prostu to nie jest jeden z tych komiksów, gdzie właśnie ta dynamika jest w pełni oddana. Nie, tutaj raczej czuć, że to jest takie, no, no wszystko dosyć statyczne, co nie zmienia postaci rzeczy, że w mojej ocenie od strony wizualnej ten komiks to jest po prostu rzecz prześwietna I, I po prostu ja, jeżeli będę wracał do tego komiksu, to właśnie głównie ze względu na rysunki, no, które ogląda się po prostu doskonale, doskonale. I tutaj też chciałbym podkreślić tą dobrą robotę, którą zrobiło Studio Lane. Studio Lane ma w świecie komiksowym ostatnio poważanie, powiedziałbym, właśnie ze względu na to, że serwują albumy z jednej strony, no nietypowe jak na nasz rynek komiksowy, z drugiej strony no słyną z właśnie z jakości swoich wydań. To nie są komiksy najtańsze. Mroczna Sprawiedliwość, żeby Was nie skłamać, cenę okładkową ma gdzieś koło 75 zł, czyli patrząc z punktu widzenia tego, że jest to komiks no, dosyć krótki, bo on nie licząc jakby z samych dodatków i dodatkowych grafik ma gdzieś koło 100 stron, no to, to jest dużo jak na współczesne realia, Wiadomo, oczywiście można ten komiks było i można cały czas kupić jakby ze zniżkami, więc, więc ta cena jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna. Natomiast to też jest trochę tak, że ta cena jest uzasadniona jakością tego wydania, dlatego że Studio Line stara się wydawać te komiksy w najlepszy możliwy sposób. Więc mamy tutaj wydanie powiększone, taki format powiększony, twarda oprawa, kredowy papier i to wszystko powoduje, że obcując z tak świetnym dos i doskonałym graficznie komiksem, no to mamy poczucie, że obcujemy z no, dziełem, można powiedzieć, kompletnym. I mi się to podoba i to jest mój drugi komiks ze Studia Lane, bo jeszcze tam nabyłem kiedyś kompletny szok przyszłości Alana Mura i radosnej jego Ferajny, do którego być może kiedyś, tutaj jeszcze na łamach konglomeratu powrócę, i tak jak mówię, że z jednej strony można się troszeczkę czepiać, czy te komiksy do najtańszych nie należą, natomiast ja rozumiem politykę wydawnictwa i wydaje mi się, że to jest y, dobra droga. Pewnie, jeżeli można by to było zrobić oczywiście taniej, byłoby lepiej, no ale to już czy to jest kwestia nakładu, czy kwestia nie wiem, ceny za prawa, czy innych jakichś tam rzeczy. Ja się w każdym razie cieszę, że oni wprowadzają właśnie na nasz rynek komiksy 2000 ID, to, to nie jest rzecz, która była do tej pory standardem, a po dwóch komiksach takich o dreadzie, można powiedzieć troszeczkę oderwanych od tej głównej linii, na horyzoncie zapowiada Studio Lane komiks sędzia dread America, uchodzący za jeden z najważniejszych absolutnie w całym cyklu, więc no, ja tym bardziej ostrzę sobie na to zęby. I tutaj, żeby dopełnić już ten przydługawy podcast i opowiedzieć, czy dokończyć o samej jakości wydania, to fajne jest też to, że właśnie mamy tutaj trochę dodatków. Oprócz jakby samego komiksu, mamy tutaj grafiki koncepcyjne, mamy tutaj szkice, mamy tutaj grafiki okładkowe. Można powiedzieć, że pod tym kątem to też jest kompletne dzieło. No i teraz podsumowując, czy warto? No bo tak jak wspomniałem, nie jest to komiks należący do komiksów najtańszych. Moim zdaniem mimo wszystko warto. Trzeba się nastawić, że jest to taka, no mówię, przygodówka w kosmosie, taki akcyjniak, natomiast wydaje mi się, że na przetarcie właśnie przed no, kolejnymi komiksami z sędzią Dredem to jest całkiem fajna produkcja. Nieźle wprowadza w świat przedstawiony, nieźle buduje klimat, poznajemy trochę właśnie ikonicznych postaci, Dostajemy przepięknie narysowany komiks, nieźle rozpisany w tej warstwie fabularno-dialogowej. W mojej ocenie rzecz godna uwagi, a jeżeli jesteście komiksowymi estetami, to na pewno warto go mieć na, w swojej kolekcji, no bo to jest po prostu też rzecz bardzo, bardzo fajna wizualnie. No ja będę czekał i wypatrywał na kolejne premiery od Studia Line. Zobaczymy, co oni nam tam jeszcze zaserwują. No, przyznam otwarcie, że nie nadążam, czy mój portfel nie nadąża za tym wszystkim, co się na rynku komiksowym u nas w tej chwili dzieje, więc to nie jest tak, że tutaj będę się rzucał na każde wydawnictwo, które oni nam zaserwują, ale na pewno właśnie, jeżeli kolejny sędzia dread się pojawi, no, to, to na pewno chętnie po niego sięgnę. No i też trzeba przyznać, że chyba Studio Lane przyłoży rękę do swoistego powrotu właśnie sędziego na polski rynek komiksowy, dlatego że krótko po tym jak oni zapowiedzieli właśnie Mroczną Sprawiedliwość i Heavy Metal Dread pojawił się na horyzoncie plan wydawnictwa Ongrys, który które wyda już niedługo kompletne akta 13, czyli jeden z zebranych tomów przygód o Dredzie. No ja jestem bardzo ciekaw, cóż to będzie, cóż my tam dostaniemy w ramach tego albumu zbiorczego. Tak jak wspomniałem, mnie ten świat kupił już za czasów pierwszego filmu. Wiem, wiem, jeszcze raz powtórzę, nie bijcie. I bardzo chętnie poznałbym więcej historii z tego uniwersum. Tym bardziej, że no myślę, że przez 40 lat yy, tak ikonicznej postaci to pewnie wiele fascynujących i ciekawych i ważnych, intrygujących historii dostaliśmy. Tylko czekać, aż będziemy mogli je po polsku przeczytać. Z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.